Wyjść z okna o i zobacz, jak to wygląda. Jedno spojrzenie twoich oczu i wiem co jest grane Ciało nastukane, gdzie spłynęła tramę, Na tawnikadki zameń od niechcenia Nic się nie zmienia, nawet jego ego Dzień tylko dzień w dzień, ciągle to samo Wieczorem i rano, po ulicy jak dzień stujesz się, przecież wiesz, że przegrałeś mecz Jakim twoje życie jest, ej, ej, ej. Ej, dusza krwawi oblicie, ciągłe bycie, w niebycie nie wierzycie, a takie właśnie ma życie, zapisane ze szycie Boga. Lękit boga przed obciachem, Teraz ze strachem, tak na człowieka, nim opadnie Jak nie ostatni raz odpowiedni, I czas nie Ej człowieku, przecież życie tak łatwo Rydyka się spod kontroli i ktoś pierdoli A w szarości teatru się pod maską jakiś tysiąc A może tak nie widzi stodzień, jak woda i ogień każda minuta i każda godzina Słyśliwa rodzina i ten klimat Wydaje się nieosiągalny, zbyt banalny Brutalny jak zima dziewięć. 9, 9 Nowy tysiąclecie wprowadza do no Wiecie o co chodzi Przegrany człowiek wychodzi I błądzi w progu nocy A wkoło szare roki Rzucają szare cienie, I ludzie Tu i ówdzie, lub gdzie Zwykły człowiek W pogoni za hajce, nim Tylko pajce znażoną się szczęśliwe zakończenia Tutaj pochłonie Cię ziemia Nowe pokolenie. Bo w szary wiruje pył Tylko on nie opuszcza niestety Niestety Niestety Szary niestety, wiruje pył Niestety Szary wiruje pył Za oknem listopadowa nuta Tylko to mi chuta Ciągle w tych samych butach Jak kot w butach Okruchy pamięci po karmie ciemnym ziarnem śmierci Czy tu zniechęci ciebie w kołoś jako jebie jesteś w niebie Tylko w piekle, ani anioł ciemności I przegrany człowiek Zbudowany z tych samych kości Rzucony z wysokości Dziesiątego wieżowca, wieżowca Żarna owca Nie ma szans na przetrwanie Teraz nastąpi pojednanie Pojednanie na Powstałeś i w prog się obrócisz. Tam skąd przyszedłeś, wrócisz. To no pewne, na pewno. Nie jest wszystko jedno. Teraz ciemność ogarnia cię. Zakończenie. nie. Cichną głosy obok ciebie, dwa metry pod ziemią. Pieniądz po pieniądz, na zawsze niestety. Szary wiruje pył, gdziekolwiek był, jest nadal. Hej, gra kto kobiet nadal. nikt nie rada na mikrofonu. Hey, Czta z betonu Zobacz to, zobacz to, zobacz to, zobacz to Szary wiruje pył Tylko on Nie opuszczam Skomal się tyle sił Aby mu Znaleźć Rekar Kurwa, solo produkcja Zobacz to Wszystko na szarą, zobacz to.